Czasy Gierka, Breżniewa i nowe formy opozycji. O tym w 40. odsłonie audycji cyklu Historia Żywa poświęconej relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. O tym, że Edward Gierek ma dobre notowania w Moskwie, świadczyć może fakt, że już przy przesileniu październikowym w 1956 roku przywódca Związku Sowieckiego Nikita Chruszczow upominał towarzyszy polskich, aby do nowego biura politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej włączyć towarzysza Edwarda. To opinia z 2008 roku historyka działacza socjalistycznego i komunistycznego Andrzeja Werblana. Gierek awansował w najwyższych strukturach partii zwłaszcza od 1951 roku, kiedy skutecznie przerwał strajk w kopalni Kazimierz-Juliusz. Podczas rządów Władysława Gomułki był przede wszystkim pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. W latach 60 XX wieku Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie zarządzane przez niego stało się symbolem dobrobytu w siermiężnym PRL-u i nazywane było Polską Katangą. Po odsunięciu od władzy towarzysza Wiesława Edward Gierek został pierwszym sekretarzem PZPR. Publicysta, polityk Janusz Rolicki, autor kilku książek o Edwardzie Gierku, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej w 2013 roku, że Edward Gierek spodobał się przywódcy Związku Sowieckiego Leonidowi Breżniewowi, bo był na jego krótkiej liście następców Gomułki. Znał się na metalurgii, nosił świetnie skrojone garnitury, a na dodatek był małomówny. Sympatia Breżniewa przesądziła o karierze Gierka w dekadzie lat 70. w PRL. Ale to w dekadzie Gierka, po protestach robotniczych w Ursusie, Radomiu i w Płocku w czerwcu 1976 roku powstała szeroka opozycja demokratyczna. Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej, a w 1978 roku Wolne Związki Zawodowe, najpierw na Górnym Śląsku, a następnie na Wybrzeżu. Z działalności tych organizacji Gierek tłumaczył się podobno w Moskwie. Znaczenie opozycji doceniał wybrany na papieża Karol Wojtyła, który już jako Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Postawa, gesty, homilie ojca świętego były otwartym wyzwaniem dla walczącego z religią i narodowymi ruchami wolnościowymi Związku Sowieckiego. Jak było zatem wtedy z tą sympatią Breżniewa do Gierka? Czy stracił zaufanie Moskwy, skoro został nawet internowany po karnawale Solidarności? Historia żywa.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 Witam serdecznie. Panie profesorze, relacje Edwarda Gierka z Moskwą wcale nie zaczęły być intensywne w końcu lat 60., a rozkwitały w dekadzie lat 70., bo zdaje się, że zaczęły się znacznie wcześniej. Dlaczego Gierek został zauważony? Czy rzeczywiście ten przerwany strajk, pokojowo przerwany w kopalni, w której pracował jego ojciec, kopalni Kazimierz Juliusz, to był początek jego kariery i zainteresowania Moskwy jego osobą? To są słodkie tajemnice służb sowieckich, które typowały potencjalnych kandydatów do kadrowego zaplecza, którym miała dysponować Moskwa w krajach satelickich. Naprawdę niewiele o tym wiemy. Wiemy na pewno, że od 1956 roku kariera Gierka rozwija się szybko. Myślę, że prostym wytłumaczeniem tej kariery po 1956 roku jest poszukiwanie przez Moskwę właśnie zastępcy i następcy dla Gomułki, który był podwładnym niewygodnym, bo stawiającym się, próbującym grać na swoich warunkach z Moskwą. Irytowało to Chruszczowa. Człowieka o bardzo podobnym do Gomułki charakterze, ale w momencie, kiedy Chruszczow sam został odsunięty w listopadzie 64 roku i zastąpił go człowiek łagodniejszego charakteru, czyli Leonid Breżniew, Breżniewa zaczął męczyć mentorski ton, jaki przybierał, próbował przybierać wobec niego Gomułka jako starszy, bardziej doświadczony towarzysz, starszy w każdym razie starzem jako kierownik polityki odrębnego państwa. To właśnie zmęczenie tetryczającym Gomułką w zanurzonym czasach poprzednich. Breżniew sam zainteresowany był najprostszymi gadżetami nowoczesności zachodniej, uwielbiał jazdę szybkimi samochodami. Uwielbiał prezenty od swoich zachodnich partnerów, które otrzymywał w ramach zainicjowanej przez siebie polityki odprężenia, oczywiście służącego interesom Związku Sowieckiego, tzw. proces helsiński. To była przecież wielka gra. Nie tyle samego Breżniewa, ile strategów Związku Sowieckiego mająca na celu jedno, rozluźnienie więzi między Zachodnią Europą a Stanami Zjednoczonymi. Przekonanie Zachodniej Europy, że Związek Sowiecki już jest inny, to już nie jest Związek Sowiecki Stalina grożący swoimi armiami, Paryżowi czy Zachodnim Niemcom. Ani też nie jest to nieobliczalny Związek Sowiecki Ruszczowa, który raz grozi głowicami nuklearnymi w kryzysie kubańskim, to znowu wywołuje kolejny kryzys berliński w 61 roku, tylko stabilny partner, który ma swoje interesy geopolityczne w Europie Wschodniej, ale żadnych Ambicji ekspansywnych w Europie nie ma. To była istota tak zwanego KBWE, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, od strony polityki sowieckiej. Przekonać Europę Zachodnią, że NATO jest już niepotrzebne, że Ameryka może się wycofać, bo wszyscy mamy gwarancje udzielone przez KBWE, że granice są nienaruszalne, że w związku z tym także nie jest nam potrzebny, nam to znaczy zachodnim krajom, żaden parasol bezpieczeństwa ze strony Ameryki. To była zasadnicza część tej gry, którą Breżnie wprowadzi. I w której, a przypomnę, że ta gra zaczyna się już pod koniec lat 60. W której Gomułka ze swoim starym sposobem myślenia, Gomułka reprezentujący poprzednie pokolenie działaczy, wydawał się coraz bardziej anachroniczny. A przede wszystkim, o czym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, Gomułka ze swoimi pomysłami na gospodarcze no jeśli nie uniezależnienie pełne, to w każdym razie ograniczenie wyzysku Polski przez Związek Sowiecki po prostu stawał się niewygodny. Gierek natomiast jako gospodarz województwa katowickiego funkcjonował znakomicie na czele tego województwa, które kwitło w roli, jaką Związek Sowiecki przewidywał dla Polski. Dostarczyciela tanich surowców dla bardziej rozwiniętych gospodarek Związku Sowieckiego, Czechosłowacji, NRD. Gierkowi to nie przeszkadzało, że w istocie ta polityka, jest długofalowo dla Polski niekorzystna, a z punktu widzenia Moskwy oczywiście było to jak najbardziej odpowiednie uplasowanie Polski jako kraju, który gospodarczo będzie funkcjonował tak, jak Moskwa zagra. I to właśnie spowodowało, że kandydatura Gierka już od 68 roku, kiedy skandowano otwarcie w czasie kryzysu marcowego, Władzy Gomułki skandowano otwarcie na wiecach partyjnych nazwisko Gierka jako nowego kandydata do władzy. Wtedy jeszcze Gomułka się obronił, natomiast Gierek ostatecznie wyszedł zwycięsko z tego castingu na nowego przywódcę komunistycznej Polski w grudniu 70 roku i nie zawiódł właściwie nadziei Breżniewa. Warto zwrócić uwagę, że to co odczuwamy, mówię o starszych pokoleniach, do których należy jako dobre wspomnienia z epoki Gierka, wiąże się właśnie z zmianami sytuacji w samym Związku Sowieckim. W czasach Breżniewa nastąpiła zmiana, odejście od szczególnie drastycznych elementów polityki czasów Chruszczowa. O ile rzecz jasna epoka Chruszczowa była ogromnym krokiem naprzód w porównaniu ze stalinowskim terrorem, o tyle Chruszczow był ostatnim fanatycznie wierzącym komunistą na stołku przywódcy obozu komunistycznego. W Moskwie próbował zrealizować w jak najkrótszym czasie ideał komunistyczny środkami przymusu, propagandy, a wśród owych celów, które chciał Chruszczow zrealizować była przyspieszona walka z religią. I to właśnie jest coś, co kojarzy nam się z epoką Gomułki. Prawda, walka z kościołem, otwarta walka z kościołem, zdejmowanie krzyży, wyrugowanie nauki religii ze szkół. To wszystko wynikało nie tylko z jakiejś obsesji indywidualnej Gomułki, ale wynikało z presji polityki realizowanej w Związku Sowieckim. Przypomnijmy, że Chruszczow zniszczył dużo więcej miejsc kultu niż Stalin. Zniszczył ponad połowę cerkwi istniejących na terenie Rosji w Związku Sowieckim, i on także naciskał na przyspieszenie walki z Kościołem, z chrześcijaństwem, z religią jako taką w Polsce. Dlaczego, panie profesorze, Breżniew nie prowadził wobec Kościoła, wobec religii takiej walki jak jego poprzednicy? I jak to wpływało na sytuację w PRL-u w tym względzie? Co to zmieniało? Oczywiście Breżniew już nie prowadził takiej polityki. Raczej zależało mu na tym, żeby wszyscy językiem wyznawali wiarę w marksizm, leninizm, ale co tam u nich w sercu siedzi, to już tak specjalnie towarzysza Leonida nie obchodziło. Ważne, żeby byli posłuszni, żeby wzmacniali Związek Sowiecki dostawami surowców i wszelkich innych dóbr, które potrzebne były do funkcjonowania rosnącego szybko imperium. Natomiast ideologia stopniowo traciła na znaczeniu. I to właśnie sprawiało w Polsce, kiedy dochodzi do władzy pupil Breżniewa, Gierek, wrażenie, że oto żyjemy w trochę lepszych czasach, łagodniejszych, a w dodatku Polska za czasów Gierka Realizuje dokładnie to, czego chciał od niej Breżniew, czyli masowe inwestycje zachodnie. Polska kupuje za ciężkie dolary, można tak powiedzieć, rozmaite technologie, nie tylko towary konsumpcyjne, które pamiętamy z łezką wokół, że pojawiły się łatwiej dostępne cytryny Pepsi Cola, czy gdzie indziej Coca-Cola, czy jakieś herbaty Twinings, czy Lipton, których wcześniej nikt na oczy w PRL-u nie oglądał. To była tylko drobna część zasadniczej decyzji Gierka, by kupować na zachodzie to, co najdroższe, wielkie inwestycje przemysłowe, które będą w istocie służyły rozwojowi według schematu nakazanego z Moskwy. I tutaj jest pewnego rodzaju nieporozumienie w naszej pamięci gierkowskich czasów, że wspominając te wielkie inwestycje od choćby dworzec centralny w Warszawie, Zapominamy, że te największe, takie jak Huta Katowice i prowadzące do niej szerokie tory doprowadzone ze Związku Sowieckiego, najprostszy symbol podporządkowania polskiej gospodarki systemowi sowieckiemu, to wszystko właśnie służyło funkcjonalnie przede wszystkim gospodarce sowieckiej, a zadłużenie błyskawicznie rosnące wtedy w Polsce było wynikiem tej polityki. Przypomnijmy, że w 76 roku wprowadzono w rozliczeniach między Polską a Związkiem Sowieckim tak zwane ruble transferowe. To znaczy Polska kupuje na zachodzie technologie, produkty za dolary, natomiast odsprzedaje następnie to Związkowi Sowieckiemu za ruble transferowe, czyli fikcyjną walutę bez żadnej wartości. Wyzysk ekonomiczny Polski pod rządami Gierka Skokowo wzrasta w stosunku do epoki Gomułki i to jest pewnego rodzaju ukryty urok tej epoki z punktu widzenia Moskwy, niekoniecznie z punktu widzenia przyszłości Polski. Powiedział pan profesor, że Gierek był komunistą. Wspomniany przeze mnie Janusz Rolicki w wywiadzie, o którym także już mówiłam. Powiedział, że Gierek w rozmowie z nim przyznał się do tradycji PPS-owskiej. Natomiast Janusz Rolicki stwierdził, że za czasów PZPR to była jednak formacja już postkomunistyczna. Odległa, jak się wyraził, od liturgii marksistowskiej i że Gierek to akceptował, bo uważał, że komunizm wprowadził naród w takie rozedrganie emocjonalne, a Gierkowi chodziło o to, żeby była jedność społeczeństwa i partii, żeby według tego znanego w tamtych czasach hasła Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. Dla twardych komunistów to była herezja, a dla Moskwy? Jednak jako historyk muszę się upomnieć o kontrolę źródeł. Przywołała pani redaktor tutaj dwóch historyków, czy raczej świadków historii chyba należałoby powiedzieć, którzy na pewno nie są bezstronni. Najpierw Andrzeja Werblana, który był sekretarzem ideologicznym w czasach Gomułki i niewątpliwie w swoich biografiach Gomułki, bo był autorem kilku prób biograficznych towarzysza Wiesława i w innych tekstach historycznych niewątpliwie starał się podkreślić no, pewne pozytywne aspekty panowania towarzysza Wiesława. Z kolei Janusz Rolicki był jednym z czołowych propagandystów epoki Gierka. I kiedy zaczął pisać już oczywiście dużo później biografię Gierka, czy raczej rozmowy rzeki, już ze starym towarzyszem Edwardem, to spoglądał na niego Janusz Rolicki oczyma wyznawcy, oczyma apologety, kogoś, kto chce pokazać Gierka w jak najlepszym świetle, utwierdzić tę legendę, mit w którą wielu wierzy i na pewno nie bez powodu o złotych czasach Gierka, gdy wziąć pod uwagę cały okres PRL. A więc to dopiero powiedziawszy możemy zastanowić się nad tym, czy prawdą są sformułowania Gierka, iż jego ideałem był PPS-owski wariant ideologii lewicowej. Myślę, że to jest oczywiście wymysł całkowicie Sztuczny, stworzony już w okresie, kiedy Gierek był od dawna politycznym emerytem, kiedy zmienił się nawet system w Polsce i kiedy dobrze było z tej perspektywy spojrzeć na, na własną przeszłość, zakłamując ją jednak. Gierek był wiernym leninistą, marksistą podporządkowanym w swoim wyobrażeniu geopolitycznego miejsca Polski, Związkowi Sowieckiemu i Moskwie. Na pewno miał zupełnie inną osobowość niż Gomułka. Nie był takim urodzonym satrapą, despotą jak Gomułka. I to jest niewątpliwie cecha charakteru bardzo ważna, różniąca korzystnie Gierka od Gomułki. Natomiast w stosunku do Związku Sowieckiego był człowiekiem jeszcze bardziej wiernym, powiedziałbym, niż Gomułka. A przykładem tego najbardziej dosadnym, smutnym stało się udekorowanie przez Gierka Leonida Breżniewa, 30. rocznicę PRL, Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari. Dla każdego, kto ceni sobie polską tradycję niepodległościową, było to najbardziej jaskrawe splugawienie tego orderu, który nosili najwięksi bohaterowie obrony polskiej niepodległości. Oczywiście nie pierwsze już wcześniej sowieccy marszałkowie byli nagradzani tym orderem, podobnie jak wieloletni agent NKWD, Michał Rola-Rzymierski, ale jednak wprowadzenie w momencie największego święta w PRL-u, czyli 22 lipca w 30. rocznicę PRL, takiego akcentu symbolicznego jak nadanie najważniejszego symbolu Polski walczącej o niepodległość, najważniejszemu symbolowi zniewolenia Polski, czyli przywódcy sowieckiej ekipy komunistycznej, no, o czymś świadczy. Bardziej konkretnie oczywiście świadczą o tym decyzje polityczne, które wtedy były podejmowane za zgodą Gierka. Nie powiem, że z jego inicjatywy, bo inicjatywa wychodziła z Moskwy. To są oczywiście sprawy dotyczące zmiany konstytucji, do której wpisano podległość Polski w Moskwie. Tego nie było nawet w czasach Bieruta. Oczywiście podległość Polski w Moskwie była wtedy jeszcze większa ale no przynajmniej do konstytucji tego nie mieliśmy wpisanego. Natomiast Gierek zgodził się na haniebną decyzję, żeby konstytucja PRL zawierała w sobie po prostu deklarację wierności, przyjaźni wobec starszego brata z Moskwy. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Był rok 1976 i protest części środowisk opozycyjnych, jeżeli można już mówić wtedy o środowiskach opozycyjnych, protest przeciwko wprowadzeniu tych poprawek do najważniejszego dokumentu, aczkolwiek no, był to dokument przygotowany pod butem Związku Sowieckiego, czyli Konstytucja PRL. Ten wpis jeszcze mocniej uzależniał Polskę od Kremla. Po co było Gierkowi to potrzebne? Często usprawiedliwia się Gierka w ten sposób, że prowadził jakby politykę Walenroda, Taka jest linia między innymi Janusza Rolickiego, taka jest linia niektórych no, skrajnie głupawych filmów, przepraszam za określenie dosadne, ale nie mogę tego y, inaczej nazwać, fabularnych, które wracają do epoki Gierka, prezentując jego no, po prostu obraz jako drugiego Piłsudskiego niemal, albo Tadeusza Kościuszki skrzyżowanego z Piłsudskim. To inaczej było. Ta legenda Gierka jako Walenroda, który w istocie chce uniezależnić polską gospodarkę po cichu, zaciągając te olbrzymie długi, oczywiście na zachodzie przyjmując prezydentów Stanów Zjednoczonych. To prawda i to myślę ma pewne znaczenie, którego zlekceważyć całkiem nie można. Trzy wizyty trzech kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Pierwsze oficjalne wizyty prezydentów USA w Polsce. To jest znak tego, że Polska jest traktowana jako kraj, no jednak odrębny od Moskwy, choćby częściowo, choćby formalnie, ale jednak odrębny. To się działo w epoce Gierka. Oczywiście nie była to tylko jego zasługa, ale zasługa czasów, tak zwanego odprężenia, kiedy to i Moskwa, i Stany Zjednoczone tę politykę détente, jak się ją z francuskiego określało, realizowały w takiej podwójnej grze. Sowieci myśleli o tym, żeby przechytrzyć Amerykę, grze prowadzonej w trójkącie no, gdzie nowym wrogiem Związku Sowieckiego okazały się Chiny Amerykanie z kolei oczywiście chcieli tę samą grę wygrać na własną korzyść lat 70 ale w pewnym sensie skorzystał z niej i to niewątpliwie na plus dla Gierka i dla Polski trzeba policzyć towarzysz Edward bo umiejętnie poprowadził te wizyty najpierw prezydenta Nixona w 72 roku, potem Forda wreszcie u schyłku tej epoki detente Cartera Podobnie jak oczywiście jego spotkania, a nawet pewna chyba można tak powiedzieć zażyłość z kanclerzem Helmutem Schmittem który do głębi serca nienawidził Stanów Zjednoczonych i wolał raczej układy z Breżniewem, Iskierkiem niż jakiekolwiek ustępstwa wobec Ameryki. To stały element zresztą polityki niemieckiej, czytelny także w roku 2023. Ale jakoś z punktu widzenia Warszawy w roku 1974, 8 czy 9, to można było traktować to zbliżenie z przywódcą RFN jako. Znak no, większej niezależności, czy choćby symbolicznej niezależności Polski. A więc w tej perspektywie właśnie spogląda się na najbardziej lizusowskie gesty Gierka wobec Moskwy jako pewnego rodzaju grę. Po cichu otwieramy się na zachód, ale manifestujemy pełną lojalność, a nawet podległość wobec Moskwy. Prowadzamy zmiany do konstytucji, nadajemy order virtuti militari, krzyż wielki tego orderu Breżniewowi. Tak można byłoby tę interpretację przedstawić, No gdyby nie to, że jednocześnie cały czas trwało pogłębianie kryzysu gospodarczego w Polsce, który był wymierną ceną, jaką płacił Gierek, a raczej jaką zapłaciła Polska za gospodarczą politykę, która w istocie nie uniezależniła Polski od Moskwy, tylko kazała płacić Polsce największą cenę za realizowanie napisanego w Moskwie. Planu współpracy gospodarczej z Zachodem. Planu, w którym Polska będzie płaciła więcej niż na przykład Rosja za każdy element wymiany towarowej z Zachodem w panie profesorze, publicznie bardzo długo wspierał Gierka i okazywał mu w dość szczególny sposób sympatię słynnym uściskiem na misia czy całowaniem w usta, ale zdaje się, że robił to wobec innych gęseków w układzie warszawskim. Wspomniał pan profesor o nadchodzących czasach kryzysu, rok 1976, to też rok czerwcowych protestów robotniczych, m.in. w Radomiu, Ursusie, w stłumionych, ale nie aż tak brutalnie jak w 70 roku przez gomułkę, chociaż Gierek obiecywał, że tej krwi nie będzie, że nigdy nie zostanie podniesiona ręka na robotnika, jednak się nie udało. No, przypomnijmy jednak, że działania opozycyjne w PRL nie zaczynają się w 76 roku, tylko wcześniej i znacznie. Nie traktuję tutaj łącznie tej historii z oporem zbrojnym, który trwał w Polsce. W latach 40. do początku lat 50., bo to jest osobna karta, zamknięta symbolicznie w 63 roku za Gomułki z zabiciem ostatniego partyzanta, Lalka. Ta nowa opozycja, można tak powiedzieć, antykomunistyczna, niepodległościowa zaczyna się w istocie pod koniec Gomułki, a swój pierwszy ważny proces ma właśnie w czasach Gierka. To jest opozycja konspiracyjnej organizacji Ruch. W swoim programie jasno deklarowała, że jej celem jest polska suwerenność, odzyskanie niepodległości, a głównym oprawcą tej suwerenności, głównym przeciwnikiem jest Związek Sowiecki. Ta tworzona od połowy lat 60. organizacja, bardzo związana z tradycją II Rzeczpospolitej, myśli Piłsudczykowskiej, miała wśród swoich przywódców braci Andrzeja i Benedykta Czumów, Emila Morgiewicza, Stefana Niesiołowskiego. Symbolicznie w roku obchodów jubileuszu Stulecia Urodzin Lenina, czyli w 70. roku, przygotowywali oni podpalenie Muzeum Lenina w Poroninie by w ten sposób zaprotestować przeciwko niesuwerenności kraju. Ta akcja została w przeddzień dosłownie rozbita przez Służbę Bezpieczeństwa, doprowadziła do aresztowania uczestników ruchu i procesu, który odbył się we wrześniu, październiku 71 roku, kiedy skazano w ostatnim z sześciu procesów członków ruchu, między innymi właśnie Andrzeja Czumę i Stefana Niesiełowskiego na 7 lat więzienia, Benedykta Czumę na 6 lat, czy Mariana Gołębieskiego na 4,5 roku. Przypominam tę trochę zapomnianą historię, ponieważ sądzę, że w kontekście stosunków polsko-rosyjskich to właśnie wystąpienie tej grupki konspiracyjnej Ruchu jest bardzo ważną cezurą oznaczającą przypomnienie w PRL-u przez organizacje podziemne, konspiracyjne, że niepodległość nie jest wartością raz na zawsze straconą, że trzeba się o nią upominać, że mała stabilizacja, którą oferuje lepszy od stalinizmu okres Gomułki, podobnie jak modernizacja, którą będzie oferował Gierek, to nie wystarczy, to nie jest wszystko że celem zasadniczym dla Polski powinno być odzyskanie niepodległości od imperialnego centrum, które znajduje się w Moskwie. Czasy Gierka pod tym względem nie różnią się od poprzednich epok PRL, bo oczywiście tego rodzaju myśl, tego rodzaju dążenie jest tępione z całą bezwzględnością. Jest paradoks. W czasach Gierka, w czasach rozwoju prosperity, kiedy władze patrzyły na zachód, bo tak to wyglądało, narasta ruch opozycyjny. Gierek na to pozwalał, panie profesorze? W czasach Gierka ten ruch opozycyjny narasta. Nie dlatego, że panował dobry król Edward i pozwalał na opozycję, ale dlatego, że zmieniły się warunki w całej Europie Wschodniej wraz z podpisaniem aktu końcowego KBWE, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To był sierpień 1975 roku, Helsinki, finał procesu toczącego się od początku lat 70., oczywiście procesu dialogu i negocjacji pomiędzy wschodem i zachodem. Tutaj z jednej strony oczywiście Breżniew. Uzyskał to, co chciał dla swojej polityki, czyli ogłoszenie, że właściwie w Europie wszystkie granice są już ustalone, Związek Sowiecki formalnie nikomu nie zagraża, a więc Europa Zachodnia może stać się w pewnym sensie niezależnym od Ameryki partnerem dla Moskwy, ale z drugiej strony Zachód uzyskał coś istotnego dla krajów naszej części Podzielonego żelazną kurtyną świata, ponieważ wprowadzono międzynarodową ochronę, chronioną właśnie aktem końcowym KBWE, ochronę praw człowieka i obywatela, również w krajach za żelaznej kurtyny. I powołując się teraz na akt KBWE, można było prowadzić działalność bardziej śmiało, otwarcie niż wcześniej, kiedy nie szanując żadnych konwencji władze sowieckie w Polsce Czechosłowacji, czy o Słowacji czy na Węgrzech mogły każdego w dowolnej chwili i bez żadnych racji wtrącić do więzienia lub nawet doprowadzić do zaginięcia bez wieści. Oczywiście nadal będą tajemnicze morderstwa, choć będzie ich niewiele, jak choćby morderstwo Stanisława Pyjasa, studenta działającego w opozycyjnej grupce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy takie represje, jakie dotknęły uczestników protestów robotniczych przeciwko podwyżkom cen w Radomiu, Ursusie i w innych miejscach, gdzie one wybuchły w czerwcu 1976 roku, ale jednak będzie można powoływać się coraz śmielej właśnie na zobowiązania przyjęte przez. Związek Sowiecki, ale także Polskę i inne kraje obozu socjalistycznego zobowiązania w zakresie przestrzegania podstawowych praw człowieka. I to jest właśnie dodatkowe tło tej zmiany, która następuje w czasach Gierka, która jest oczywiście niezwykle ważna. Pojawia się coraz szersze spektrum opozycji i w nim podziały. Jedni akcentują bardziej walkę o prawa człowieka, i o liberalizację wewnętrzną, o demokratyzację systemu. Inni natomiast stawiają sobie za cel przede wszystkim niepodległość. Po ruchu, który został stłumiony aresztowaniami na progu 1971 roku, początkiem tego zwrotu ku niepodległości jest inicjatywa listu polskich intelektualistów, twórców kultury, 1974 roku list piętnastu polskich intelektualistów w sprawie Polaków z ZSRR domagający umożliwienia się im kontaktu z kulturą polską i dostępu do polskiego szkolnictwa to był akt dużej śmiałości prawo do narodowości do kultury prześladowanej w związku sowieckim ten list który podpisał między innymi Zbigniew Herbert Andrzej Kijowski Antoni Słonimski, ksiądz Jan Dzieja, niewątpliwie oznacza przypomnienie głosem tych kilkunastu podpisantów, ale ważnych przecież postaci w polskiej kulturze, że Związek Sowiecki jest opresorem Polski i Polaków. To był akt śmiały. Z kolei część listów podpisanych przeciwko zmianom w Konstytucji, o której mówiliśmy, nie wspominała w ogóle o aspekcie podporządkowania Polski Związkowi Sowieckiemu. Celowo pomijała ten aspekt, żeby nie drażnić za bardzo władzy i w Warszawie i w Moskwie. Właściwie dopiero list Episkopatu Polski z przełomu 75. i 6 roku wyraźnie mówił, że... To konstytucyjne podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu jest po prostu ograniczeniem suwerenności i przejawem ingerencji zewnętrznych mocarstw w nasze wewnętrzne podstawowe prawa. Dopiero po tym memorandum czy memoriale Episkopatu z 9 stycznia 1976 roku pojawi się memoriał 101 luminarzy polskich polskiej kultury przeciwko zmianom w konstytucji. Ale oczywiście tutaj chyba symbolicznie jeszcze ważniejsze jest ogłoszenie 3 maja 76 roku Programu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, konspiracyjnej organizacji niezależnej inteligencji, która kierowana była przez Jana Olszewskiego i Zdzisława Najdera, między innymi z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego, Wojciecha Ruszkowskiego, kilkunastu innych postaci życia intelektualnego polskiego, Członkowie PPN jasno ogłosili 3 maja 76 roku, że Polska powinna znów przypomnieć sobie o swoim prawie do niepodległości. Niepodległości od kogo? No, od tego, kto ją zabrał, a zabrała ją Moskwa Polsce. Programy konkretne na różne szczegółowe zagadnienia opracowywane przez PPN, czyli Polskie Porozumienie Niepodległościowe będą tworzyły zarys projektu Polski Niepodległej, pierwszy w istocie w czasach PRL po podziemiu niepodległościowym z lat 40. Znaczenie organizacji opozycyjnych, znaczenie tego, co zaczęło dziać się w Polsce, doceniał wybrany na papieża Karol Wojtyła. Karol Wojtyła jako Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. I w ogóle miesiące poprzedzające postawa homilii Ojca Świętego były wyzwaniem dla Moskwy, która dostrzegała ferment opozycyjny i jaka była ta reakcja, ja wspomniałam, że podobno Gierek się tłumaczył z tej sytuacji i był upominany, czy tylko? Trzeba przypomnieć, że rosnąca publiczna rola Kościoła w czasach Gierka, wynikająca ze zmian w samym Związku Sowieckim z rezygnacji z takiej bardzo twardej, antyreligijnej kampanii, jaką prowadzono wcześniej w czasach Chruszczowa. I związana także z przemianami geopolitycznymi, wspomnianą Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy, gwarantującą prawa obywatelskie, w tym prawo do wyznania, do religii. I słabsza także pozycja Gierka w systemie politycznym w Polsce niż w czasach autorytarnych rządów Gomułki. To wszystko razem sprawiło, że Gierek jego ekipa zaczyna zabiegać o bardziej stabilne stosunki z Kościołem. A wielki autorytet, jaki zdobył w ciągu lat swojego posługiwania prymas Wyszyński sprawia, że głos Kościoła, głos prymasa Wyszyńskiego w szczególności brzmi coraz donośniej w sprawach także polskiej niepodległości. Tutaj ogromne znaczenie mają pamiętne kazania świętokrzyskie, to znaczy wygłaszane w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W pierwszej połowie lat 70. przez prymasa Wyszyńskiego, przypominające właśnie o wielkiej godności historycznej narodu polskiego i że podstawą tej godności jest niepodległość. Karol Wojtyła, upominający się o podmiotowość społeczeństwa jako arcybiskup, metropolita krakowski, rzeczywiście wspiera tworzącą się opozycję. Odwiedził nawet jedno ze spotkań utworzonego w 76 roku. Choru w Warszawie w mieszkaniu zaprzyjaźnionego z kardynałem krakowskim Bohdana Cywińskiego na Rakowieckiej. A więc widać rzeczywiście zbliżanie się pozycji Kościoła, który głośno upomina się o prawa narodu polskiego, o niepodległość, stworzącą się opozycją z różnymi jej zresztą odłamami, bo trzeba wymienić oczywiście Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, utworzony w marcu 77 roku, kilka miesięcy po Komitecie Obrony Robotników, czy to co może jeszcze ważniejsze, to znaczy całą serię inicjatyw edukacyjno-wydawniczych podziemnych takich jak Oficyna Nowa, Uniwersytet Latający, Towarzystwo Kursów Naukowych. To są symbole procesu, który zaczyna się w drugiej połowie lat 70., a który oznacza z punktu widzenia tematu, o którym mówimy, poszerzanie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, wiedzy niezakłamanej. Że był Katyń, że Rosja niejednokrotnie zniewalała Polskę, o tym, o czym nie wolno było mówić publicznie, o czym nie pisali oficjalnie historycy, to otwarcie na białe plamy, jak to później zostanie nazwane w historii stosunków polsko-rosyjskich jest bardzo ważną częścią przygotowania niejako społeczeństwa polskiego, a w każdym razie jakiejś części jego elit, do zmiany, której podstawowym hasłem stanie się upomnienie o podmiotowość, o niepodległość społeczeństwa, narodu Polski w końcu. I te wszystkie zmiany konsumował, przepraszam za to brzydkie słowo, papież Jan Paweł II, kiedy przybywał do Polski w 79 roku w czerwcu. Wtedy nie było już wątpliwości, że Polska domaga się tej podmiotowości. Bardzo duża część społeczeństwa, te miliony, które wyległy naprzeciw Jana Pawła II, wtedy manifestowały nie tylko przywiązanie do religii, ale także a niejednokrotnie, może w równym stopniu, przywiązanie do tradycji polskiej niepodległości. W Moskwie się to rzecz jasna nie podobało, ale traktowano wyzwanie ze strony Jana Pawła II nie tylko w kontekście polskim. Jeszcze bardziej niepokojące dla Moskwy było to, że Jan Paweł II sięgał w głąb Związku Sowieckiego. Symboliczne gesty wykonane w pierwszych miesiącach jego pontyfikatu pod adresem katolików na Litwie, prześladowanych znacznie bardziej brutalnie niż w Polsce, czy unitów na Ukrainie, zdelegalizowanych całkowicie od 1946 roku. To były rzeczy, które szczególnie niepokoiły Moskwę, bo oznaczały, że papież może stać się inspiratorem rewolty narodów w Związku Sowieckim, buntu przeciwko temu więzieniu narodów, w którym znów było imperium sterowane z Moskwy, teraz Imperium Sowieckie. Czy wracając do naszych problemów, Moskwa uznała, że to pora, by zmienić Gierka? Dla Moskwy, jak sądzę i chyba zgadza się z tym większość historyków, którzy analizują te relacje, kryterium oceny jej nominatów w Polsce było zapewnienie stabilności tej władzy. W momencie, kiedy władza Gierka zaczęła się chwiać, no przede wszystkim pod wpływem kryzysu wewnętrznego, kryzysu gospodarczego, przypomnijmy zima stulecia, 79 rok wyłączenia energii, tak zwany 20 stopień zasilania, który siał grozę w naszych mieszkaniach, bo wiedzieliśmy, że za chwilę nie będzie prądu w ogóle. Puste półki, a przecież popularność gierka opierała się na tym, że te półki były w pierwszej połowie lat 70. nagle zapełnione, teraz pustoszeją. Wszystko razem skutkuje poczuciem niepewności tej władzy po czerwcu 76 roku, stłumionym przy pomocy policji, ścieżek zdrowia, tak zwanych aresztowań, ferment nie tylko nie słabnie, ale narasta, to oznacza, że towarzysz Gierek po prostu nie radzi sobie z sytuacją w Polsce z punktu widzenia Moskwy. A w szczególności w roku 1980, kiedy Moskwa przeżywa bardzo ważny moment z punktu widzenia propagandowego, mianowicie organizację Igrzysk Olimpijskich w Moskwie i to w sytuacji nowego napięcia z Zachodem. Bo przecież w 79 roku w grudniu nastąpiła interwencja sowiecka w Afganistanie, zbrojna interwencja, po której amerykański prezydent Carter ogłasza bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, słusznie wskazując w tej interwencji jawny dowód moskiewskiego imperializmu. Wszystko razem doprowadza, jak wiemy, do pierwszych strajków. Przerw pracy, jak wtedy mówiono oficjalnie, żeby nie używać zakazanego słowa na S. To jest lipiec 80 roku, a od kilkunastu miesięcy rozwijają swoją działalność wolne związki zawodowe. Właściwie od lutego 78 roku pierwszy komitet powstał w Katowicach z inicjatywy Kazimierza Świtonia. W kolejnych miesiącach analogiczne komitety zaczną działać na wybrzeżu z Krzysztofem Wyszkowskim, Andrzejem Gwiazdą, Anną Walentynowicz na czele. Ten ruch wolnych związków zawodowych to jest nowy dodatkowy ferment w środowisku no szczególnie ważnym dla władzy PRL-u, czyli w środowisku robotniczym. I to kumuluje się właśnie w momencie, kiedy Moskwa chce zademonstrować światu swoją potęgę, swój sukces propagandowy w czasach Olimpiady rozgrywanej latem 80. roku stolicy Związku Sowieckiego i wtedy nagle wybucha w Polsce kryzys strajkowy, którego Gierek nie jest w stanie opanować, a są już towarzysze gotowi do zmiany. Ci towarzysze, którzy zajmują się strukturami bezpieczeństwa. Przede wszystkim towarzysz Stanisław Kania, który nadzorował w Biurze Politycznym aparat bezpieczeństwa, siły zbrojne do spółki z towarzyszem Jaruzelskim, który odegrał zresztą kluczową rolę poprzednio przy obaleniu Gomułki. Teraz Kania z Jaruzelskim pomagają odsunąć Gierka od władzy w momencie kryzysu, czyli w sierpniu roku 80. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik 1 A kolejna audycja cyklu za tydzień wyjątkowo po godzinie 23. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak do usłyszenia. Przypominam, za tydzień wyjątkowo po godzinie 23.